Nasza Ziemia Plemiona Świata kontra rządza pieniądze Wojna domowa w Kolumbii Trwająca od wielu dekad wojna domowa w Kolumbii wśród rzeszy poszkodowanych kolumbijczyków uderza także rdzennych mieszkańców tego kraju. W ciągu kolejnych dekad dziesiątki tysięcy kolumbijskich Indian zostało skazanych na los uchodźców. Tysiące zginęło w rezultacie bombardowań i morderstw. Gdy na początku krwawych starć, w latach 50., oddział Guerilli pod dowództwem Hernando Palmy zbiegł na obszar Makareny, widmo śmierci rozpostarło się nad miejscowymi autochtonami. Indianie Tinigua, spadkobiercy jednych z najstarszych tradycji lingwistycznych w Ameryce, padli niebawem ofiarą zdemoralizowanych bojowników, którzy obok morderstw i tortur posuwali się do makabryszych aktów. Jak związanych dzieci do rzeki. Ci, którzy przeżyli, zostali niebawem zdziesiątkowani przez zewnętrzne choroby. U progu drugiej dekady XXI wieku Sixta Munos był już ostatnim żyjącym członkiem plemienia Tinigua. Niedalecy sąsiedzi Tinigua, lud Guaya Berro, zmaga się z następstwami aktywności oddziałów FARC i kolumbijskiej armii do dziś. Miny przeciwpiechotne rozlokowane na ich terytorium rok rocznie prowadzą do śmierci i okaleczeń kolejnych członków plemienia. Juan Bautista Ladino, reprezentujący starsze pokolenie Guayabero, zginął w ten sposób na początku lutego 2012 roku, gdy wracał do domu z połowu ry. W 2008 roku młoda kobieta i jej dziewięciomiesięczne dziecko odoszli na zawsze po nastąpieniu na minę przeciwpiechotną. W oświadczeniu wydane przez Indian Guayaberro czytamy. Czujemy, że jesteśmy w pułapce konfliktu zbrojnego, który jest determinowany w prześladowaniu nas. Nawet kiedy uciekamy z domów, by uniknąć spotkania z grupami zbrojnymi, one i tak używają nas jako żywych tarczy. Gdy na początku pierwszej dekady XXI wieku walki nasiliły się w rejonie Sierra Nevada, Santa Maria, zginęło kilkudziesięciu Indian Arakua a kolumbijska armia zbombardowała wioskę pokrewnych im Asario. W innych regionach Kolumbii scenariusze te powtarzają się w mniejszej lub większej skali. Indianie Kmaku zostali skazani na los uchodźców, gdy w latach 90. XX wieku ich ojczyzna stała się miejscem intensywnych walk między siłami rządowymi i farc. Od czasów pierwszych intensywnych kontaktów z lat 80., Populacja ludu Nukkak spadła o 50%. Nukkakowie znaleźli się na liście 35 kolumbijskich plemion zagrożonych wyginięciem, alarmującego raportu przedstawionego przez Narodową Organizację Rdzennych Mieszkańców Kolumbii i ONZ. W zestawieniu tym znaleźli się również wspomniani Guayabero, jak i ludy Awa i Embera Katio trawione przez egzekucje i morderstwa wykonywane przez członków grup paramilitarnych. Ze względu na swoje strategiczne położenie, rolę korytarza między Amazonią a strefą pacyficzną oraz powodu bogatych zasobów naturalnych, Kauka stanowi obszar szczególnie dotknięty następstwami wojny domowej w Kolumbii. Ludność cywilna regionu doświadczała represji i śmierci ze strony wszystkich stron konfliktu. Miejscowi Indianie powtarzają, że Są ofiarami konfliktu, który nie jest nasz, że ta wojna wpływa na nas w sposób nieproporcjonalny, w sposób nieludzki. Rdzenni mieszkańcy Kauka, w tym Indianie NASA, domagają się wycofania wszystkich stron konfliktu. Chcemy zasić pokój na naszym terytorium i zbierać jego plony w życiu społecznym, czytamy w lokalnych oświadczeniach. W połowie lipca 2012 roku Indianie NASA dokonali spektakularnego wyczynu, który rozniósł się pokotem i wprawił zdumienie obserwatorów na całym świecie. Wpierw otoczyli bazę wojskową kolumbijskiej armii w Toribio, a następnie... Gdy ta odmówiła demilitaryzacji lokalnych terytoriów, wkroczyli do środka i wynieśli żołnierzy na zewnątrz. Manifestanci ustąpili dopiero, gdy specjalne oddziały policji użyły gazu wzajemniego. Prezydent Kolumbii, Juan Manuel Santos, oznajmił, że obecność wojska w obszarze nie podlega negocjacji. Felieton Damiana Żuchowskiego dla Radia Wolna Media czytał cykanę.